Titanik i śmierć paradujących miłośników. We wszystkich znanych mi relacjach z wydarzeń na Titaniku po uderzeniu w górę lodową potępia się kapitana świętej pamięci Edwarda J. Smitha za to, że na początku kazał odciąć pasażerów trzeciej klasy na dolnym pokładzie. Tymczasem w sobotę w Duisburgu na Paradzie Miłości na którą przeniosło się towarzycho znane z niedawnej Parady Równości w Warszawie, to taki cyrk objazdowy, mający pokazać liczbę i prężność tego środowiska, doszło do tumultu w którym bez żadnego fizycznego powodu zginęło około 20 osób. Mam nadzieję, że nikt nie zabrał na tę paradę dzieci, otóż ogromna ich większość na Titaniku znajdowałaby się w trzeciej klasie. Motłoch ma zwyczaj ulegać stanym odruchom i ulegać panice bez powodu. Doprawdy, trudno zrozumieć jak ludzie mogą bezmyślnie przejść do przodu jak bydło. Choć słyszą, ze przed nimi coś złego się dzieje, powtarzam, śmierć tych ludzi to nie wina konstruktorów przejścia ani organizatorów, acz jak to, w, d, kracji, muszą być winni więc zapewne zostaną skazani, może to dotyczy ci burmistrza tylko tego, że motłuch. Jest niebezpieczny. Każdy z tych ludzi z osobna był zapewne racjonalnym człowiekiem. Jako masa byli groźni, tym razem, dla siebie. A kapitan Smith postąpił słusznie. Inna sprawa, że nic to nie zmieniło, bo nie podejmował innych, słusznych. Decyzji. Nie kazał ładować szalup na full, nie kazał załodze i pasażerom trzeciej klasy robić tratew, nie kazał nawet pasażerom nie mającym miejsc w szalupach pozakładać po kilka swetrów, ale to zupełnie odrębna kwestia.